Zostać dobrym agentem. Zostać agentem byle jakim to żadna sztuka. Jakiś drobny funkcjonariusz podtyka człowiekowi papierek, człowiek podpisuje i już. Żadnej w tym wielkości, wyjątkowości chwili, żadnego poczucia bycia docenionym przez kogoś naprawdę ważnego, a wręcz potężnego, miałkość i pył marny, a nie żadne święto i sukces osobisty. Co innego, jeśli się podpisywało taki oto tekst. Forma rewersu na usługi Moskwy w miesiącu wrześniu 1767 do podpisu Polakom podawana. Oto treść rewersu. Niżej na podpisie wyrażony przyrzekam na honor i sumienie moje, jako na przyszłym sejmie, tudzież i na naszych sejmach, sejnikach, niemniej na każdym miejscu, dokąd życia mego, mojego sprawować się będę, w interesach ojczyzny mojej, we wszystkim bez ekscepcji, tak jako dwór rosyjski dyrekte, czyli przez ministrów swoich, ode mnie pretendować będzie, zażywając wszelkiego starania mego, przyjaciół i sił moich, Ażeby zupełnie tenże dwór swego dostąpił żądania. Nie ekscypuje nawet interesu dysydentów, który wszelkimi siłami swemi utrzymywać będę według zupełnej intencji najjaśniejszej imperatorowej całej Rosji. Przyobiecuję, przyobiecuję tudzież, że się nie będę do żadnej innej wiązał partii, tak narodowej jak zagranicznej, zostawając na zawsze gorliwym i wiernie przywiązanym do interesów dworu rosyjskiego, według jego woli. Który to dwór, skryptem niniejszym upewniam i takiego rewers ten chcę mieć waloru, jakoby świątobliwą stwierdzony był przysięgą, submitując się w niedotrzymaniu onego w jakiejkolwiek rzeczy. wszelakiej niełasce i karze, którą by mi ten dwór rosyjski nakazać raczył, a dla lepszej wiary skrypt ten ręką moją, własną podpisuję i przyciśnieniem pieczęci stwierdzam. Działo się septembri z 1767. Tyle tekst skryptu. Ach. No to co innego w końcu. Po drugiej stronie dokumentu znajduje się i cesarska mość cesarzowa wszech Rosji, a nie jakiś zafajdany ubek. A poza tym, ileż w tym dostojnym tekście pięknych słów i sformułowań, aż ręka sierwie do złożenia podpisu. Proszę bardzo, proszę się nie krępować.